Wolna grupa Bukowina, to prawdę powiedziawszy nawet nie wiem, w jaki sposób powstała. Była grupa przyjaciół, Buzka Zdroju. Ludzi zupełnie młodych. Ja tam byłem najstarszy, bo akurat maturę wtedy zdałem. I w Szklarskiej Porębie wączas giełda piosenki turystycznej była. Przychodzimy na tę giełdę i tak się akurat złożyło, że powiedzieli nam, no może tam mieszkać i no do środy, bo w czwartek się giełda zaczynała, to będzie tam musieli uciekać, bo uczestniki przyjeżdżają. No, w związku z tym, Postanowiliśmy jakoś traść właski organizatorów giełdy, tam pomagaliśmy im szyć, yy, tam taki spadochron nad estradą, tam ławki zbijać, w ogóle namioty rozwijać, najrozmaitsze no, takie sprawy. I przy ognisku, podśpiewali się. Ci to była w ogóle paka takich ludzi, którzy od, od pierwszej giełdy tam działali, robili te wszystkie imprezy, w ogóle to oni byli przyjaciółmi z Wrocławia, między innymi tam Wojtek Jarociński który do tej pory z nami gra, tam przebywał na zasadzie maskotki z gitarą. W ogóle to była w tym czasie cała paka takich ludzi. Dla mnie to był w ogóle jakiś taki straszny szok, że poznałem tylu ludzi właśnie zajmujących się zwaną piosenką turystyczną. Był to taki Moim zdaniem szczytowy okres y, piosenki turystycznej. Jeszcze turystycznej, a już piosenki. I y, myśmy tak grali sobie na gitarach, na, na gitarze jednej, bo jako, jak radęło, osób, ja grałem na gitarze. I tak śpiewaliśmy piosenki. I oni tak przyszli, słuchali, słuchali, zaczęli swoje piosenki grać. Nam buty legutko spadły. Ale oni mówią, no dobra, pograjcie jeszcze trochę, <tosujesz> też graliśmy. A później zjawił się kolega Tadeusz Gosz,